Błękitna parasolka Witam Państwa w kolejnej już części mojego wspomnienia o błękitnej parasolce. Nie wiem, która to już część, bo piecze nad nimi ma panna Skarżyńska, która czyta, ładuje w komputer i wysyła na satelitę wiadomości oraz tą śmieszną, ucieszną, a chwilami również smutną, a nawet tragiczną parasolkę. Chciałbym jednak podkreślić, że opowiastka ta jest... Dogłębnie głębnie prawdziwa. Może czasem tylko jakieś daty i zdarzenia przesuwają mi się nieco w czasie, jednak zapewniam Państwa, że w niewielkim. W tym opowiadaniu pragnąłbym oddać możliwie wiernie ducha polskiego, tak trochę od kuchni. Pokazać jego charakter, a przede wszystkim patriotyzm każdego z członków rodziny. Dzisiaj, kiedy piszę ten odcinek, mamy już marzec 2005 roku a mnie stuknęły już dwie siódemki, stojące jedna za drugą. Pisząc to i wspominając równolegle, słucham pierwszego programu radiowego, który jest transmisją z Sejmu Rzeczpospolitej. Oburzeni posłowie... Używają sobie na rządzie i premierze, który pogardził Wielką Izbą, by podążyć na zgromadzenie Unii Wolności i spotkać się z samym panem Solorzem, tym najbogatszym i niesamowicie operatywnym człowiekiem na kuli ziemskiej. I tak sobie myślę, pisząc do państwa, że u nas we dworze w Łękpelin pieniądz miał swoją gospodarczą, wysoką wartość, ale nigdy nie stał na pierwszym miejscu. Nigdy nie mówiło się, co jest najważniejsze, ale wiedzieliśmy, że jest to ojczyzna. Wrócę do dnia, kiedy graliśmy sobie w Barbarą w ping-ponga. Tak zawzięcie, że dopiero zmroki witra wola, która przyszła z lampą karbidową do saloniku, zakończyła naszą grę. Barbara poszła spać do swojego pokoju, ja natomiast poszedłem na strych, aby położyć się spać na moim polowym łóżku. Poranek następnego dnia był piękny i słoneczny. Stefan Sieradzki, który odstawił już mleko do Jeziornej i Konstancina wrócił właśnie z codziennej przejażdżki z pustymi bańkami, gdy dorwała go Barbara i przez dłuższą chwilę dyskutowali machając rękoma w kierunku sadu oraz naszej piwnicy. Nie wiedziałem o co chodzi, a kiedy spytałem o to Barbarę udała tajemnicę i zaproponowała mi, żebym natychmiast przybył do jej pokoju, to jest do biblioteki. Jeśli sobie życzysz, to mogę z tobą podyskutować o tej dziwnej i tajemniczej matematycznej liczbie E, którą tak często spotykasz w podręcznikach elektroniki. To liczba, która przychodzi do nas z niebios, od samego chyba Pana Boga. Nie ma piękniejszej liczby na ziemi od E. Nawet liczba pi, mówiąca ile razy średnica okręgu mieści się w obwodzie tegoż okręgu, blednie przy liczbie E, mówiła Barbara. Podskoczyłem z radości. W książkach niemieckich, które otrzymałem w prezencie od Stryja Witalisa ciągle przewijała się liczba E równa 2,71828 itd. A szczególnie w podręcznikach Camerloera i Barthausena. O liczbie E wiedziałem tylko ile wynosi i że jest niewymierna. Tą niewymierność usiłowałem sobie jakoś wytłumaczyć nieskończenie długą liczbą ułamka dziesiętnego po pierwszej cyfrze dwa całe oraz z brakiem okresowości tegoż ułamka. Ucieszyłem się zatem, że teraz Barbara pragnie się mną zająć, podziwia moją umiejętność marzenia Mierzenia prądów i napięć i chce mnie maluchowi wśród rozlewisk łąkowych dołków i rowów Starożytna wiślanego przekazać jakąś wiedzę, którą nam, ludziom z dalekich wiosek, dana jest od samego Pana Boga. Barbara, która zarządziła, że do naszej dyskusji muszą natychmiast przygotować papier milimetrowy, dwie ekierki, cyrkiel i krzywik do rysowania funkcji. Może uda nam się zrozumieć pewne zrozumienie problemów matematycznych, o których nigdy jeszcze nie dyskutowaliśmy, powiedziała. Ucieszony nad wyraz pobiegłem czem prędzej do domu, aby przygotować pomoce rysunkowe, kiedy na mojej drodze stanął znienacka mój korepetytor, przysłany od księży Marianów. Wpadłem na zamyślonego pana Rytka, który zawsze wstawał nieco później od pozostałych członków rodziny. Specjalnie dla niego nasza kucharka Weronika przygotowywała późniejsze śniadanie. Właściwie u nas w domu śniadania były rozproszone. Każdy jadał osobno z różnych przyczyn. A to ktoś musiał się zająć porannym macaniem kur, obrządzaniem świnek. Ktoś inny za to miał na głowie inne... Równie ważne zadania poranne. Mama dbała zawsze o to, żeby w małym, nie bardzo zamożnym dworze wszyscy jego mieszkańcy umieli działać w szerokim zakresie. Moja siostra po wydaniu mi polecenia przygotowania ekierek i cyrkli szła właśnie macać kury i to z polecenia samej pani dziedziczki, własnej mamusi. Ale wracam do zderzenia z panem korepetytorem. Wpadłem w drzwiach na odmawiający go brewiarz pana Rytko. Przepraszam go bardzo, mówię dzień dobry i jednocześnie proszę, aby pomógł mi w rozwiązaniu pewnego złożonego problemu związanego z Panem Bogiem, który właśnie niezwykle silnie zaczął mnie nurtować. Pan Rytko uśmiechnął się szeroko i zadowolony odparł, że oczywiście służy mi pomocą i wyraził nadzieję, że razem na pewno uda nam się rozwiązać moje wątpliwości. Przedstawiłem więc swój problem, lekko zwalając winą za jego powstanie na Barbarę. I mówiłem, właściwie proszę pana, to ta moja siostrzyca jest winna za powstanie boskiego problemu, a polega on na tym, że jest pewna liczba szczególna. Ona jest z matematyki wyższej, ale niekoniecznie jest to liczba 2 z kawałkiem, która się nigdy nie kończy, a nazywa się liczbą E. Baśka twierdzi, że to E dane jest ludziom od samego Boga. Dalej twierdzi też, że gdy sięgniemy do dowolnego zagadnienia przyrodniczego, np. do biologii, chemii, fizyki lub też nauk technicznych i zajmiemy się danym problemem poważnie, to natychmiast przy rozwiązaniu wyniku wyskoczy nam ta liczba E z dodatnim lub też ujemnym wykładnikiem. Dalej Baśka, mówiłem, twierdzi, że ta liczba E może mieć w wykładniku cyfrę urojoną, a te mają z kolei w sobie pierwiastki z liczb ujemnych. A mój nauczyciel, pan Barszcz, zawsze twierdził, że pierwiastków z liczb ujemnych nie ma, co znaczy, że nie istnieją. Za kilka minut Barbara zrobi mi lekcję o tej liczbie E, ale wcześniej pragnąłbym usłyszeć od pana coś więcej o tej liczbie, skoro ona spływa do nas z samego nieba. Pan Rytko popatrzył na mnie przez długą chwilę, a potem stwierdził, że sobie z niego robię żarty. I pewnie Barbara też, w związku z czym, ujrzawszy Baśkę, która szła od kur, pośpiesznie do niej podszedł. Oglądałem ich rozmowę z pewnej odległości, ale bardzo dokładnie. Barbara stała prosto i wyglądała na bardzo poważną. Raptem złapał ją jakiś kurcz. Chwyciła się za brzuch i parsknęła tak głośnym śmiechem, że wszystkie kury, które karmiła gotowanymi kartoflami z osypką, prysnęły w popłochu. Spojrzałem na pana Rytko i muszę stwierdzić, że nigdy w życiu nie widziałem u niego tak dziwnie wykrzywionej twarzy. Przypuszczał, że panienka Barbara się z niego nabija i że stał się obiektem głupich żartów rodzeństwa państwa cieleckich. Całe to dziwne nieporozumienie oglądała również mama, rozmawiająca właśnie ze stryjem Witalisem i niebywale dziejącym się nieopodal zdarzeniem zainteresowała, mówiąc. – Chodźmy, bracie, bo tam się coś dzieje z Barbarą. Nie mam pojęcia, co takiego oni tam wyprawiają – Tymczasem Barbara lewą ręką chwyciła się za młodą topolkę, a prawą cały czas trzymała się za brzuch, aby nie wybuchnąć ponownym atakiem śmiechu. Rezultat tych jej poczynań był jednak żaden, bo i tak zaśmiewała się do nieprzytomności. Mama ze stryjem spotkali mnie w drzwiach, jak przyglądałem się scenie. – O co tam chodzi? – zapytała mama, na co wyjaśniłem, że rozmowa Barbary z korepetytorem dotyczy matematycznej liczby E, o której Barbara powiedziała mi, że pochodzi ona od samego Pana Boga. Mama popatrzyła na stryja. Bracie, – Bracie, co ty o tym myślisz? Jaka liczba E? Jakie pochodzenie z nieba? – dziwiła się. Stryj popatrzył przez chwilę na trzymającą się za brzuch Barbarę i zapytał gwałtownie. Czy to chodzi o liczbę E, będącą zasadą logarytmów naturalnych? Tak, stryju o nią chodzi, odpowiedziała Barbara. Z zainteresowaniem patrzyłem na reakcję stryja, który na moment się zasępił, a już za chwilę jego twarz, twarz starego inżyniera również się rozpromieniła uśmiechem. Zosieńko, zwrócił się do mamy. Nie wiem, kto przysłał nam na ziemię liczbę E, ale nie wykluczam, że zadziałała tu ręka najwyższego. No to teraz posłuchajcie mnie wszyscy, jak tu teraz stoicie, rzekła w końcu mama. Jeśli do godziny dwunastej sprawa liczby E nie zostanie rozstrzygnięta... To obiadu nie będzie. A pan, zwróciła się do rytki, pan to niech ich wcale nie słucha, bo u nas w domu są takie zwyczaje, że jest za dużo uśmiechów i wszyscy przytykają sobie nawzajem. Liczba boska E to jest chyba wymysł Barbary, przywieziony od siostry z martwych wstanek. Zosieńko, przerwał mamestryj, możesz sobie o mnie myśleć, co chcesz, ale ja ci powiem prawdę. Dla tej liczby E Człowiek stworzył logarytm naturalny. Posłuchaj, on się nazywa naturalny, a natura to jest świat, który obserwujemy. I on został przez kogoś stworzony, a tym kimś na pewno był najwyższy. I jeżeli Barbara wymyśliła dla liczby E nazwę boska, to ja tę nazwę akceptuję, a nawet pochwalam. Zosiu, zrób ty ten obiad dla nas wszystkich, a on na pewno będzie boski, jak wszystkie inne twoje obiady. Zakończył wywód string Vitalis. I ja też kończę. Andrzej Cielecki.